a diabeł pali kolejnego bata, twardy sam odkłada A teraz oceń kto jest cwany, czy ty w...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 ja z daleka od zawiści, ci sami zajeści I mówią, że są lepsi niż ci, co stoją dookoła Brak ci tolerancji, a ktoś o tolerancję woła Wszystkich wychowuje jedna szkoła No a dopiero potem, każdy z nas wybiera se robotę Nie stać się kłopotem, a je, omijać boki miścia górza Mijasz każdy problem, co cię wkurza I co przeszkadza, a los ci wszystko wynagradza Zawsze coś zawadza, ktoś w życiu źle doradza Ja z daleka, obserwuję ruch tego człowieka Zawsze czekam Wszystkie wątpliwości Zgubny jest wpływ złości Co prowadzi do podłości I dlatego Trzymam dystans do tego wszystkiego Iść na tego. O ja już wyrosłem z tego Lecz pamiętam Awanturę o pacjenta Lecz teraz ta historia jest zamknięta A ja od tego zdala Reszta wspomnień gdzieś się wala Na to im pozwalam A co chcesz możesz mówić na głos Nikt już nie kabluje ci przez zazdrość To wszystko teraz możesz Słucham więc uważnie co mi powiesz Światu rzeka Wprowadzi zagubionego człowieka Który nie wie w którą stronę Ja widzę to z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 Niech się za awansem lub z upadkiem. Los może działać też ukradkiem lub przypadkiem. Naprawdę, nic już nie zadziała. To wtedy wracam tam, gdzie grupa stała. I już od sprawy dalej, po prostu pomyśl na spokojnie. Z daleka od człowieka, co szuka szczęścia w wojnie. To nie dla mnie, oj nie, nie dla mnie takie jazdy. Wychowany prawie tak jak każdy, lecz jakiś goś uważny wyluka. Czego ja no szuka, w które drzwi zapuka. Jak głoszona jest nauka, ja nie uczę, po prostu ulicami włóczę i rapuję. A świat widziany opisuje.